No to witam serdecznie Państwa i już ten czerwcowy dzisiaj popołudnie. Pomodlimy się na początku, prośmy o Ducha Świętego, aby nas umacniał, ukazywał nam prawdę, która jest w Piśmie Świętym, abyśmy tej prawdzie rozpoznawali Boga i służyli Panu Bogu właśnie, służąc prawdzie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.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 W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj upały takie mamy afrykańskie już, nawet i późnym wieczorem. Pogoda czasami cieplejsza niż w Rzymie, ale to jest, że do nas się teraz tu przeniosą do, z Włoch do Polski, żeby, też byłem w Jordanii, to tam temperatura była, też upały były takie, yy, no, ekstra podwyższone, to było też 45 stopni. Tylko że, jest, tylko, że jest inna wilgotność, u nas się odczuwa. Tam jest sucho powietrze w Ziemi Świętej, w Jordanii, tutaj Bliski, bliski Wschód. Jest dużo przyjemniej wytrzymać taką temperaturę. My mamy księgi mądrościowe, już nie było spotkania jakiś czas, pewnie już nie wiem, z miesiąc, czy już nie pamiętam, kiedy było ostatnio, bo tak mi się też mylą, bo mamy tyle zmian, więcej, więcej zmian niż redakcji w Piśmie Świętym było różnych i to na pewno ciężko się połapać. Kto kiedy ma, kto kiedy pisał, kto kiedy mówił, ma sobie tak wyobrazić. Przypomnijmy sobie właśnie Księgi Mądrościowe. Księgi Mądrościowe oczywiście jest to owoc wysiłku człowieka, który od zarania poszukuje to, co jest prawdziwe i dobre. Troszeczkę tak jak może być filozofii, Sofia. Umiłowanie mądrości, to co jest prawdziwe, chce służyć i to co jest dobre, jeżeli jest człowiekiem szlachetnym. I przez długie, często bolesne doświadczenie człowiek odkrywa granice między tym, co dobre, co złe. Próbuje rozeznawać właśnie w mądrości. I mądrość opiera się na doświadczeniu własnym. I doświadczeniu też innych. Przepatujemy się w światu, przepatrujemy się ludziom innym i poszukujemy mądrości. I ludzka mądrość, która jest spisana w Piśmie Świętym, została natchniona słowem Bożym i dlatego jest uznana jako prawda, jako fundament. Człowiek, który poszukuje mądrości, i jest natchniony tym Bożym światłem, Bożą mocą. Poznaje właśnie prawdę o sobie, o świecie, o Bogu i ta prawda jest fundamentem w budowaniu życia. W skrócie można powiedzieć, że to jest mądrość zdobyta przy pomocy światła Bożej mądrości. Czy widzimy ta mądrość ludzka, która jest natchniona mądrością Bożą. Widzimy to rozróżnienie już tutaj. I ważne, trzeba powiedzieć, że w księgach mądrościowych można spotkać się z różnymi, można powiedzieć, typami ludzi. I jak w księgach porockich potrzebna była wiara w Boga, który się objawia, który przekazuje yy, prawdę, to w księgach mądrościowych jest to zespół pewnych twierdzeń, które przyjmuje człowiek rozumny. Rozumny i dodatkowo trzeba mieć dobrą wolę, właśnie chęć poznawania tych zespołów, tak nazwiemy to twierdzeń, chociaż to są, potem odkrywamy to jako prawdy. Potrzebny jest rozum i potrzebna jest dobra wola. Jak pamiętamy, Księga Przysłów, którą analizujemy, zasadniczo dzieli się na dwie części. Ta pierwsza część, rozdziały 1-9, które są takie bardziej systematyczne, ukazują e, właśnie mądrość, czy też potem też i głupotę, chociaż skoncentrowane są więcej na mądrości. To słowo "chochma" występuje w całej księdze, ale mniej na przykład w tej pierwszej części jest używane słowa, różne przymiotniki, czy rzeczowniki jak głupota, głupi, nierozumny. To w pierwszej części jest bardziej się skupiamy na mądrości. Do tego jest ten też przepiękny hymn o mądrości, pochwała mądrości też w ósmym rozdziale, dziewiątym. I to jest, te pierwsze rozdziały to łatwiej się czyta. Natomiast drugą część, od dziesiątego rozdziału do, do właśnie do końca, to jest zbiór pewnych takich, można powiedzieć, samodzielnych, niezależnych przysłów które zostały ułożone w pewne grupy i dlatego tu trzeba może być trochę trudniejsze czytanie drugiej części. I kończy się Księga Mądrości, jak pamiętamy, dodatkami, to jest od rozdziału trzydziestego, które wskazują na mądrość, która jest osadzona w Mądrości Bliskiego Wschodu. Są to słowa Agura, czy też napomnienia liczbowe, słowa Lemuela, i już definitywnie kończy się Księga Mądrości hymnem na cześć kobiety właśnie, my to mówimy dzielnej, czy kobiety właśnie, która potrafi właśnie mądrze zarządzać tym, co otrzymała od Pana Boga swoim właśnie, swoim życiem, tym środowiskiem, w którym żyję, środowiskiem rodzinnym i to jest hymna cześć kobiety kobiety dużo zajmują miejsca w Księdze Mądrości, bo jest chochma, chochmot, używany jest jako właśnie rzeczownik, używany jest w liczbie, jako rodzaj żeński, pojawia się tutaj, chociaż w Biblii rzadko właśnie, w Biblii chochma, jest rodzaj męski, a tu się pojawia chochmot, jako rodzaj żeński i często też używana jest trzecia osoba liczby, trzecia osoba liczby pojedynczej, tak jak u nas ktoś właśnie zrobił, zrobiła, to rozróżnienie też jest hebrajskim, do tego chochma używane jest właśnie trzecia, y, trzecia osoba liczby, liczby pojedynczej właśnie rodzaju żeńskiego. Czyli widzimy tutaj jest ta chochma, chochmot, jeszcze czasownik do tego dochodzi, ukazywany właśnie jest jako właśnie tak rodzaj żeński i kobieta taki widzimy dlatego Kościół często sobie wyobrażał w tym również i Maryję w tej księdze właśnie przysłów i czytane są lekcje to jest mądre. przysłów przysłów przysłów, przysłów, przysłów dlatego mhm. ja wyobrażamy sobie jako też w ojcowie Kościoła jako Maryja oczywiście Duch Święty, Bóg ta mądrość jest, której jest przede wszystkim uboga. I tak podsumowując, jak pamiętamy Księga Mądrości, to są co najmniej trzy etapy powstawania tej księgi. Pierwszy etapem to jest zbiór pewnych sentencji ludowych, religijnych, już mówi się z czasów sędziów, epoki przed monarchią. Prawdopodobnie. Potem drugi ten czas to są te czas y, dworski, y, Salomon. Zbogacone właśnie mądrością nie tylko izraelską, ale też i Egiptu, Egiptu, Bliskiego Wschodu. To jest, czyli wiek, można powiedzieć, dziesiąty, ten taki drugi etap formowania mądrości. I trzeci etap, tak oczywiście ogólnie mówiąc, to jest poniewoli babilońskiej. I jak czytamy Księgę Mą Przysłów, czy inne księgi mądrościowe, to zauważamy, że jest tam doktryna która jest y, przeniknięta, deuteronomium, powtórzonym prawem, właśnie tą redakcją poniwoli niewoli babilońskiej, którym są kontrasty. Kontrasty tak jak właśnie życie, śmierć, mądrość, głupota, światłość, ciemność. Te kontrasty to typowe dla języka też deuteronomium, przymierze, grzech i to jest tutaj w tej księdze przysłów bardzo widoczne. Bardzo bliskie to jest do Księgi Powtórzonego Prawa, czy też Deutero Izajasza, również Księgi Jeremiasza. Te, właśnie ta nauka, ten język, styl. Tego prawdopodobnie ostateczna redakcja cały zbioru tych przysłów nastąpiła właśnie w epoce Deuteronomium. Możemy stwierdzić, że ta redakcja Przepada około 500 roku, już po, właśnie po powrocie po niewoli babilońskiej. I nawet Seracydes, który pisał około 200 roku, mówi już o istnieniu księgi przysłów. I to jest Seracydesa 47, 17. Mówi właśnie już o podziale właśnie na e, te księgi mądrościowe. Przysłowia Salomona używa takiego terminu. Pamiętamy, jaki przypomnimy sobie, jaki jest cel Księgi Przysłów. Cel jest przedstawiony w prologu. To są te pierwsze rozdziały, 1,7. Może odczytamy sobie tak dla przypomnienia. Przysłowia Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, podane po to, mówi, jakim celu, by mądrość osiągnąć i karność. Osiągnąć mądrość i karność pojąć słowa rozumne. Zdobyć, potem drugi etap, staranne wychowanie. A co staranne wychowanie, to jest prawość, rzetelność, uczciwość. Człowiek właśnie szlachetny. I kolejnym, w czwartym wierszu mówi się, aby ta, ta księga przysłów jest nam dana, aby udzielić rozwagi tym, którzy nie mają jeszcze poznania. Młodym daje właśnie rozsądku i wiedzy. Tym, którzy są niedoświadczeni, udziela rozwagi, czyli rozeznawania też. Yy, mądry potem mówi, słuchając pomnaża swoją wiedzę. Rozumny nabywa biegłości. To jest kolejny etap, właśnie doskonalenie nieustanne. Nauka jest tą drogą do końca. Mądry słuchając pomnaża wiedzę. Rozumny nabywa biegłości i to jest też cel nabywanie właśnie takiej biegłości w różnych sytuacjach życiowych, zdobywania mądrości i często ta mądrość jest ukryta, żeby trzeba pojąć właśnie przysłowia, zadania, słowa zagadki, mędrców można powiedzieć, że życie do nas mówi jakby między wierszami. Trzeba rozeznawać. Nie jest to często wprost powiedziane, tylko potrzebna jest rozwaga, rozeznawanie tego głosu Boga, głosu właśnie świata, człowieka. Potrzebna jest duża roztropność, rozeznawanie, pojmowanie tego, próbowa, próba zrozumienia. I oczywiście w tym prologu Prowadzi nas do tego stwierdzenia, co jest podstawą wszelkiej wiedzy, a zarazem mądrości jest bojaźń właśnie pańska. To jest pod, podstawa dary Ducha Świętego, właśnie bojaźń pańska. I podkreśla w prologu również Księga Mądrościowa, że głupcy odrzucają mądrość i musar. My tłumaczymy taką jako karność, ale to jest instrukcja, pouczenia i dzisiaj zajmie, trochę zajmiemy się też tą właśnie stroną głupoty, głupców, yy, nierozumnych, nieroztropnych. Pokażemy właśnie w Księdze Mądrościowej, czyli Księga Mądrościowa podaje, tak w skrócie mówiąc, niektórzy nawet mówią sześć takich celów, które powinniśmy osiągnąć dzięki studiowaniu, dzięki właśnie powolnemu czytaniu, medytacji, księgi, przysłów. Pierwsze to jest właśnie poznanie mądrości. Poznać. Czym jest mądrość? By nauczyć się mądrego działania. Poznać mądrość. Drugą rzeczą jest poznanie tego musar. My to mówimy jako karności, ale też dyscypliny. Poznać, co ma cel, sens, jak kształtować swoje życie w dyscyplinie, w pouczeniu, poznać właśnie te doświadczenia też, że one mają sens. Trzecim etapem jest zrozumienie, a bardziej nawet powiedziałbym rozeznawanie, rozpoznanie, czyli chodzi o taką już, co jest właśnie prawdziwe, co jest słuszne, co jest dobre. Czyli zrozumieć to znaczy rozpoznać. Rozpoznać to, co właśnie służy. I czwarty etap to jest nieustanna, mówi Księga Przysłów, nauka. Nie ma końca nauki. Uczymy się cały czas. I nauka to jest umiejętność przyjmowania też pouczeń od, przyjmowania karceń, wiedzy. Czyli to ma być taka pokora. Nauka ma być pokorna, umiejętność przyjmowania właśnie, słuchania, odbierania tego wszystkiego. I piątym też takim celem to jest nauka, która prowadzi do rozwagi i do roztropności. To wszystko, co przyjmujemy, ma nas uczyć nieustannego rozeznawania. Nasza modlitwa jest również nieustannym rozeznawaniem, co jest dobre, co słuszne, co miłe, co przyjemne Panu Bogu. To jest cel modlitwy, nie tylko oczywiście uwielbienie Pana Boga, oddanie chwały Panu Bogu, ale dla nas takim celem, tym praktycznym, jest rozeznawanie, roztropność, rozwaga. I szóstym takim celem, jeżeli tak to przechodzimy do trzeba się dzielić mądrością. Mądrość nie jest tylko dla nas, tylko pouczać Młodych, niedoświadczonych, nierozważnych. I w skrócie tak mówiąc, czyli mądrość opiera się przede wszystkim na, to jest poznanie, potem trzeba zrozumienie i pogłębianie umiejętności. Poznać, zrozumieć, pogłębiać to nieustannie i pouczać potem innym, dzielić się swoim właśnie doświadczeniem tym co się nabyło. Dla nas oczywiście to są oczywiste etapy, a ta Księga Przysłów nas te tematy wprowadza. Jest to zatem nieustanna nauka, nauka rozwagi, by postępować drogą właśnie roztropności, roztropnym tu być. Przypomina to dobrze, oczywiście nam Księgę Przysłów, jak tak czytamy, bo tam jest mądrość, która się wyraża w konkretnych cnotach konkretnym działaniu właśnie i oczywiście uczynki miłosierne względem duszy, jakbyśmy tutaj znajdziemy w Księdze Przysłów, czyli grzeszących upominać. Uczynek miłosierny, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. Wtedy moglibyśmy medytować Księgę Przysłów pod tym właśnie kątem i obmierdywać to, co mamy w katechizmie. Siedem właśnie uczynków miłosiernych względem duszy. I podsumowując, też gatunek mądrościowy w Izraelu, który się pojawił na początku monarchii, tak znaczy On się wtedy, można powiedzieć, szczególnie rozbudował, aktywował i, i ta mądrość zawiera się w takich dwóch aspektach. Jest to przede wszystkim pierwszą rzeczą, że mądrość jest dostępna każdemu. Każdy ma dostęp do mądrości. Człowiek, który stanie przed sądem, przed Bogiem, nie może się wymówić, że nie mógł poznać mądrości. Mądrość dostępna jest człowiekowi. Czy to będzie poprzez rzeczy stworzone, właśnie które oczywiście wszystko jest stworzone przez Pana Boga, czy poprzez właśnie naturę, przyrodę, wydarzenia, człowieka. Dostępna jest każdemu. Pan Bóg udostępnił swoją mądrość, nie ukrył przed nami mądrości. I drugą rzeczą ważną w tym, że mądrość jest konieczna, niezbędna dla każdego człowieka. Aby moralnie postępować, ona jest niezbędna. Można powiedzieć tak, jak sąd odbędzie się przed każdego z nas. Pan Bóg objawił swoją mądrość, wszystko nam dał, ukazał, jest dostępna. Trzeba dobrej woli, serca, by poznawać. I z drugiej strony właśnie jest to konieczne, aby właśnie do Pana Boga się zbliżać, iść w stronę właśnie mądrości, tego światła. I o to jest równoznaczne potem właśnie z postępowaniem moralnym. Człowiek, który odkrywa prawdę, odkrywa też moralność prawdziwą. Nie poznając właśnie mądrości Bożej, nie odkrywa, co jest postępowaniem moralnym, właściwym, godziwym, co jest właśnie w oczach Pana Boga. I on to jest, dlatego niezbędne jest, bo wtedy wiemy, że kusiciel przychodzi i nas zwodzi, że ośrodkiem staje się człowiek, staje się właśnie ośrodkiem moralności, postępowania, wyborów, życia, śmierci. Wiemy, do czego to też prowadzi. Pan Bóg jest tą właśnie mądrością, wskaźnikiem. Jeżeli jest głupota w świecie albo w sercu, znaczy, że nie ma Pana Boga. Nie ma tej mądrości, którą Pan Bóg nam dał. A my możemy się na nią zamknąć. I przeciwieństwem oczywiście mądrości jest głupota. określana jako upadek moralny, degradacja człowieczeństwa. Niewierność względem Pana Boga nazywana jest właśnie głupota. I to jest ten pierwszy aspekt moralności, mądrości. Każdemu do jest dostępna i konieczna jest, aby iść do Pana Boga. Pan Bóg musi tą mądrość. Musimy przyjąć mądrość Bożą, aby iść do Pana Boga. Drugi aspekt mądrości to mądrość, która jest w pewnym sensie ukryta w boku. Nie jesteśmy w stanie przyjąć. Można powiedzieć tak bardziej, to się wyraża w naszym teologii w dogmatach. Że nie wszystko możemy zrozumieć, a przyjmujemy. Jesteśmy oświeceni światłem Ducha Świętego, Bożą Mądrością, aby poznawać i rozumieć tajemnice Boże. Dogmaty. I ta mądrość w pewnym sensie jest ukryta, można powiedzieć nawet tak trochę niedostępna człowiekowi, osiągnięcia pełni jego rozumem, jego siłami. Ona musi zostać objawiona. I Bóg udziela tego doświadczenia, komu chce i jak chce, w sposób dobrowolny, każdej duszy, w różny sposób. I tak jak Święty Paweł mówi o łasce, Święty Augustyn mówi właśnie, że ta mądrość na szczycie, jak pamiętamy, i zdobywa ją się poprzez właśnie pokorę, poprzez bojaźń Bożą, która jest zawsze początkiem mądrości. Tak w skrócie tylko przypomnienie pewnych takich prawd, które nam pomagają spojrzeć na Księgę Przysłów. Mówiliśmy, o, jak często występuje słowo rzeczownik mądrość, praktycznie w każdym rozdziale księdze przysłów. Jest to podstawowy, podstawowy termin używany i mądrość, tak jak w pierwszym rozdziale ukazana jest, woła na ulicach. Widzimy ta personifikacja. Czy w dziewiątym rozdziale mądrość zbudowała sobie dom, czyli tworzy wspólnotę i zaprasza nas do wspólnoty, a woła na ulicach, czyli dostępna jest każdemu. Każdy może właśnie usłyszeć ten głos i poczuć się powołanym czy wezwanym. I mądrość buduje sobie dom, tworzy wspólnotę. Jest to powiedziane w 9, 14 rozdziale. I też w 24. Przypomniane jest, że mądrość jest zbyt wyniosła dla głupca. I w bramie on nie otworzy swoich ust, głupiec, czyli mądrość też jest w bramie, można powiedzieć w sposób taki publiczny, ukazuje się, bo brama jest tym miejscem właśnie spotkań, sądów, wchodzenia, wychodzenia do miasta i mądrość ma też, ma być charakter wtedy w ten sposób publiczny, społeczny, ona się objawia właśnie w, dla wszystkich. I mądrość nieustannie właśnie nawołuje, i to jest, pojawia się w tej księdze przysłów, mądrość. I naszą drogą jest poznać mądrość. I aby poznać mądrość, jak analizujemy ten termin, to podstawą mądrości jest właśnie bojaźń Pańska. To jest zawsze droga do poznania mądrości. I Pan Bóg udziela mądrości. I jeżeli jesteśmy pokorni, mądrość zagości w naszym sercu. Też jest powtarzane w księdze przysłów. I szczęśliwy człowiek właśnie, który tą mądrość osiągnął, on jest szczęśliwy, otrzymuje właśnie pokój serca, spokój, on jest uznawany za szczęśliwego. Człowiek, który nie ma tej mądrości, właśnie żyje w tym niepokoju, strachu, lęku, poszukuje właśnie prawdy, mądrości, a wie, jak Pan Bóg udziela mi mądrości, przyjmuje to zagości właśnie w sercu i szczęśliwy, kto tą mądrość właśnie osiąga, osiąga i zachęta jest często się pojawia, nabywaj mądrość, tak jak coś się kupuje rzeczy materialne, poświęca się swój czas, swoje właśnie fundusze, swoje życie, żeby coś nabyć, zbudować, to jest tu często zachęta, nabywaj mądrość. Tak ogólnie tylko pokazałem, bo to, to słowo mądrość, chochma, chochma, chochmot pojawia się w całej właśnie Księdze I ona jest dynamiczna. My nieustannie mamy się zwracać w tym kierunku. Oczywiście Księga Mądrości ukazuje te dwie drogi. Jednym to jest właśnie mądrość, bojaźń Boża, która nas prowadzi właśnie życie, a druga droga to jest głupota którego owocami jest grzech. I głupota jest ukazywana często jako przynęta, jako taki właśnie jak haczyk zastawiony na rybę. Człowiek rzuca się i przestroga jest, często się pojawia, gdzie jest źródło głupoty, złe towarzystwo. Przestroga jest przed tym, bardzo konkretna, rozeznawanie, środowiska i tam, gdzie, gdzie człowiek pragnie właśnie przebywać. Złe towarzystwo to jest źródłem głupoty i też potem grzechów. I czyli szukanie towarzystwa człowieka, który żyje w grzechach jest głupotą. I w przeciwieństwie do szukania towarzystwa Boga i sięgania właśnie po autentyczne wa wartości. I o każde towarzystwo trzeba się starać, aby w ten sposób, mówi księga właśnie przysłów, życie wygrać albo przegrać, w jakim towarzystwie chce się przebywać. I tak można by idąc dalej, kto nas ocali, zbawi właśnie w konsekwencji na końcu życia. Księgi Mądrości przypominają właśnie niechwał człowieka przed śmiercią. i. Autor właśnie przez głupotę rozumie przede wszystkim grzech. To jest synonim właśnie głupoty, to jest grzech. I dzisiaj tak właśnie wspominałem wcześniej na wykładach, inaczej myślimy o głupocie, że nie wykorzystujemy czasu, szansy na sukces, powodzenie. Często właśnie chwytanie sposobności, by stać się kimś to uważamy właśnie za głupotę, nie wykorzystałem czegoś by zaistnieć. A Biblia mówi: głupi to człowiek, który nie żyje, znaczy my tak mówimy, głupi to człowiek, który nie żyje według standardów świata i nazywamy to głupotą. Bo się do świata nie upodabnia. Nie chce być tak jak świat i świat go nazywa głupim. A jak spojrzymy z perspektywy na się nie świata tylko Boga, to Biblia używa to w innym znaczeniu, bo właśnie jeżeli ktoś w świecie traci okazję, świat go nazywa głupim, to też nazywa go w pewnym sensie nawet mówi nieodpowiedzialny, nie wykorzystuje z szansy, okazji i tak próbuje właśnie w tą swoją wciągnąć w swoje właśnie myślenie mądrości. I Biblia używa słowa głupi w innym znaczeniu. Głupi to człowiek, który jest w pełni odpowiedzialny. On jest odpowiedzialny, ale lekceważy prawo Boże. On wie, co robi i wybiera sobie właśnie coś innego. On jest, dlatego każdy z nas zda sprawę Panu Bogu za grzech, za głupotę. U każdy z nas jest odpowiedzialny. Tego Biblia podkreśla, że głupi to człowiek jest w pełni odpowiedzialny, świadomy, lekceważy prawo Boże i popełnia w ten sposób grzech. Oczywiście jest problemem dla świata, co jest zawsze grzech, w tym świecie, w którym żyjemy, w którym jest relatywizm, i mamy zawsze, wiadomo, że zły podrzuca właśnie. I źródłem prawdy nie jest y, w ratywizmie Bóg, ale własne myślenie. A najlepiej poparte właśnie głosem większości, czyli taki można powiedzieć y, populizm, czy y, głos właśnie wielu, który staje się wyrazem jakiejś prawdy subiektywnej ale prawda jest obiektywna i ta prawda jest właśnie w Panu Bogu. I widzimy, jak słupki często w telewizji pokazują procentowo i uznajemy, jeżeli jest 52%, to już jest prawda. Ale prawda jest Panu Bogu i prawdę właśnie Pan Bóg nam ukazuje. Często się właśnie, jest manipulacja tym, co właśnie jest, że to, co jest właśnie dla nas, subiektywne w naszym odczuciu, uznajemy to za prawdę. Prawda jest tylko w Panu Bogu, ona jest obiektywna. Prawda nie jest relatywna, ani subiektywna. I dlatego tak ważne jest Księga, Księgi Mądrościowe, też Księga Przysłów, uznać właśnie, że tylko prawda jest właśnie w Panu Bogu, nie w słupkach, w sondażach. I my rozumiemy, Grzech y, głównie w kategoriach prawa, prawa, jako złamanie prawa, wykroczenie przeciw prawu. Żydzi rozumieli to jako niemądre postępowanie, głupota. Grzech to jest przede wszystkim głupota przeciw Panu Bogu. I głupi jest taki człowiek, który właśnie próbuje walczyć z Bogiem. I podobnie do grzechu również właśnie podchodził święty Kościół. W czasach właśnie i Ojców Kościoła, tak jak właśnie święty Augustyn w wyznaniach, można powiedzieć tak, konkluduje, który mówi, jakże właśnie byłem niemądry, można być głupi, postępując w ten sposób, szukając prawdy, szukając właśnie miłości, a ona była we mnie, właśnie Pan Bóg pragnął się objawiać w moim sercu, a gdzieś on tam szukał gdzieś poza i to jest autentyczne nawrócenie właśnie człowiek, który stwierdza, że mówi prawdę o sobie że właśnie byłem głupi nie chodzi zatem, czyli o granicę, czy mogę jeszcze czynić czy to grzech ciężki, czy lekki ale każdy grzech jest głupotą żeby nie rozróżniać że jeszcze mogę sobie pozwolić bo to jeszcze nie jest takie zło każdy grzech przeciw Panu Bogu jest głupotą. Jest drogą do jeszcze większej głupoty zatracenia. I, i dlatego, żeby czasami granice robimy, grzech ciężki, lekki, powszedni, tak sobie pozwalać można właśnie, każdy jest głupotą. Czy obmowa, czy oczernianie, czy kłamstwo, czy cokolwiek, co uderza właśnie w prawdę jest zawsze głupotą. I czytając Księgi Mądrościowe, ten aspekt trzeba właśnie uwzględnić. Mądrość, a właśnie głupota. Mądrość to odpowiedzialność przed Bogiem, też przed samym sobą. Czynię to, co Bóg ode mnie oczekuje, czyli wypełniam powołanie. Człowiek, który poszukuje właśnie szczęścia czy realizacji, nie zna swojej drogi, Gubi sens, mądrość nadaje właśnie cel, którym nazwijmy powołanie. Powołanie do wieczności, do życia, do służby Panu Bogu. To mądrość ten cel nadaje. Wypełnianie powołania. A głupota to ucieczka przed właśnie, przed tą odpowiedzialnością. Yy, yy, powołania, czyli życia według zamysłu Pana Boga. Uciekać przed Bogiem. To jest głupota. Dzisiaj chciałbym z Państwem właśnie to głupotą się zająć, nie w tym sensie takim, że będziemy coś głupiego robili, ale będziemy, pokażę właśnie, jakie terminy są w Księgach Mądrościowych. Takim pierwszym terminem będzie, który się pojawia bardzo często, szczególnie w drugiej części właśnie od dziesiątego rozdziału. To jest słowo, Kesil. Po, po, tak jest po, po chybańsku, nazywa się Kesil. Na septuar, Septuaginta to słowo Kesil tłumaczy jako afron. Czyli fronimus, ten, który jest mądry, roztropny, a afron, właśnie przeciwieństwo, to a privativum, to pierwsze, które jest zaprzeczeniem afron. Czyli ten, który można powiedzieć. Jest nierozsądny, nierozsądny, przeciwny temu, który jest fronimos. Przypominam to przypowieść w pannach właśnie rozsądnych i nierozsądnych, czy roztropnych i Tam są właśnie fronimos, afronimos. I to kessil, czyli kessil jest afron. Możemy to tłumaczyć jako nierozumny, bezrozumny, bez sensu, a tak dalej głupi. Yy, I zobaczymy, jak ten termin właśnie w drugiej pojawia się, yy, pojawia się w, w księdze, właśnie w drugiej części, szczególnie księgi, księgi yy, przysłów. I na przykład w dziesiątym rozdziale. Dziesiąty rozdział, 1.18 będzie to słowo Kessil. Otwieram no, księgi przysłów. Udział pierwszy wiersz i potem też osiemnasty. Dziesięć jeden przysłowie, a właśnie Salomona. Mądry syn jest radością ojca, a zmartwieniem jest Kesil. Czyli mam tłumaczenie nakład dobrze, niemądry. To jest, on jest zmartwieniem, niemądry, głupi, nierozumny, Sprawia zmartwienie. Czy widzimy, głupota nie tylko jest we mnie, ale głupota rani obok. Tych, którzy są nawet właśnie najbliższych. I potem jest to słowo Kesil, też w wierszu, 10-18. Kto tai nienawiść, ma usta kłamliwe. Głupi niesławę rozgłasza. Nierozstromny, nierozumny niesławę rozgłasza. Przeciwieństwo mądrości, czyli niesławę, można powiedzieć, właśnie jakieś rzeczy, które budują jego ego, jego właśnie głupotę. Rozgłasza niesławę. Nie ma w sobie właśnie pokory, skromności. Nazywany jest Kesil. Głupi, rozgłasza niesławę. Potem w czternastym wierszu też jest Kesil, siedem, Od człowieka, który jest Kesil, odsuń się. Nierozumnego, nieustępnego, głupiego, odsuń się. Rozumnych, Walk yy, nie doświadczył. Właśnie nie doświadczyłeś. Uważaj właśnie na takiego człowieka Kesil. Przestroga. Potem w 17 rozdziale, 17.10, też to słowo Kessil, 17.10. Nagana głębiej poruszy rozsądnego niż Kessil, który jest 100 batów. Wystarczy właśnie słowo jakiegoś do właśnie, do człowieka rozumnego, a na tego Kessil nawet czasami 100 batów nie wystarcza. Jak głupota może być zacięta, właśnie zawzięta Kessil. 7, 17, 12. Akurat w tym jest, yy, duże jest powiedziane, bo to jest ten rozdział 17, jest o niepowodzeniu, wychowaniu. Jak ktoś jest Kessil, to dużo sprawia bólu, trudności i w tym, akurat w tym rozdziale pojawia się to słowo Kessil wiele razy. 17-12. Raczej lepiej spotkać niedźwiedzicę, co dzieci straciła, niż Kessil nierozumnego jego właśnie głupocie. tej dwa razy. Widzimy, co to głupota właśnie, jak rozwścieczona, jak biała gorączka. Tak Kesil i taka przestroga 17-12. Człowiek, y, niedźwiedzica, sobie wyobrazić w lesie gdzieś, która straciła młodę. I potem tym szesnastym rozdziale, w y, szesnastym wierszu, po co pieniądze w rękach Kesil głupiego by kupić mądrości? Przecież brak mu rozumu. Też to właśnie szesnasty wiersz. Widzimy nawet też właśnie środki, które zarządza, dysponuje. Kessil. Co mogło właśnie uczynić, jeżeli nie ma tej właśnie mądrości Bożej. Potem 1721 dwadzieścia jeden Kessil. Kto rodzi głupca? To ma własne zmartwienie. Nie cieszy się ojciec z nicpania. Też tak już z założenia, właśnie. Nie, nie jest to. Jak gdyby tak, poza tym, że sami. 17, 17, 18. Nierozumny. Kto daje po rękę? Tak, tu też jest chyba, nie pamiętam czy głupi, bo też akurat tego nie wypisałem, musiałem sprawdzić, ale 17-16 jest, potem jest 17-21, 17-16 musiałem sprawdzić, za sprawdzę, 17-16. Być może to będzie drugie właśnie słowo, teraz pamiętam, bo jest dużo tych 17, 18. Hmm, to jest słowo nierozumne. Adam y, Hasel. Tu jest sercem właśnie, takie y, sercem tłumaczony jest taki, po angielsku jest na przykład bez sensless, taki bez rozeznania, bez, bez rozumu, jest inne słowo użyte, takie też słowo rzadkie, akurat tym się nie zajmowałem, to jest haser, haser lew, związany właśnie z sercem, które jest taki, coś brakuje w tym sercu. I ono jest dlatego tłumaczone często jako właśnie bezrozumne serce. Inny, inny właśnie termin ciekawy jest właśnie, musiałem się przeanalizować go jeszcze. Słucham? Bez serca jest, tutaj do przysięgi. Znaczy to jest, e, nierozumny jest, w tym sensie, że jest, ma to serce takie trochę nierozumne. Trudno, to ja, musiałem ten termin ciekawy, to jeszcze nie sprawdzam tego terminu jeszcze. Tego terminu haser. Kto daje porękę, lub przysięgę, leczy. tak akurat nie ma tego terminu. Musiałem sprawdzić to jeszcze. Musiałem przestudiować tego haser, w całej Biblii, ale dzisiaj może go pominę. Potem kolejny raz mamy ten Kesil, Jak już tak ten Kesil idziemy, broniemy. To 17:24 będzie też Kesil. Przed rozsądnego obliczem jest mądrość, lecz oczy nierozsądnego na kręcach świata. Nie tego Kessil. On jest właśnie rozbiegany. Nie wiadomo gdzie on jest. Jak oczy mu wszędzie chodzą, wszędzie właśnie jest. Nie potrafi się skupić. Ten człowiek, który jest Kessil. Nie ma tego wewnętrznego pokoju który właśnie, pamiętamy, jak daje właśnie mądrość, daje pokój, pewno właśnie rozwagę, spokój, a ten człowiek Kessil jest na krańcach świata. Nie potrafi wykonywać to, co właśnie teraz potrzeba. to przypomina te ćwiczenia ignacjańskie, które ukazuje, żeby być w czasie, w którym się jest i robić to, co trzeba teraz. Nie robić to, co się będzie robiło, to, co było przedtem, bo to nie ma sensu. Żyjemy w czasie i ten czas jest teraz dany nam po to. I ten czas wykorzystujemy. Dlatego ten człowiek rozbiegany jest, jak gdyby nie potrafi nigdy skupić się na tym. Jest właśnie e, niepokój ma duszy. I to jest 17, 25, potem jeszcze 24 i 25 z martwieniem ojca, właśnie ten syn Kesil, i jest goryczą dla swojej matki. Ten Kessil właśnie rani najbliższą gupota, Bardzo to uderza. Potem w 18 rozdziale mamy też Kessil, 182, Kesil, Kessil, czyli ten tłumaczymy jako nierozumny. To jest bardziej z Septuaginty, bo Septuaginta właśnie to tłumaczy jako Afron, właśnie ten, który nie nierozumny, nierozumny. Tak rozumiała to słowo Kessil, chociaż można to jakie głupi też oddać. Nierozumny nie ma upodobania w rozwadze, tylko w ujawnieniu swej myśli. Nie rozważa, właśnie rzuca, nie potrafi rozeznać, co dobre, bo jest Kessil. Nie ma upodobania w rozważaniu. No jak tak powiedzieć, mówi, co myślimy na język przyniesie. Kessil. Potem jest 18, też yy, szósty wiersz walgi niemądrego Kesil prowadzą do kłótni. Za dużo słów, jedno słowo za dużo, jest on właśnie Kesil. Tu mamy, widzimy w tej kwestii właśnie języka Kesil. po swoich właśnie warek, kassezy. I to słowo Kesil jest nazywane no, głupim. Potem jeszcze jest 18, 7 Usta Kessil są jego zgubą, nierozumnego, głupiego, są i dla jego zguby. Sam na sobie zgubę gotuje. Nie ma kogo winić. A walgi jego pułapką na jego życie. Sam sobie pułapkę zestawia. To jest słowo ten Kessil. Czyli widzimy, to odnosi się do, do języka, do słów. Potem jest w XIX rozdziale, to słowo Kesil się pojawia, 191 cel wychowania. Więcej wart biedak, co żyje nieskazitelnie, niż Kesil o ustach przewrotnych. Porównywanie właśnie też takiej wartości właśnie bogactwa i też do języka, który ma usta przewrotne. On jest Kesil więcej wart ten biedak, ten pogardzany, niby człowiek przez świat, co żyje nieskazitelnie, właśnie, ale skromnie, niż ten bogacz, niż niemądry, o ustach przewrotnych. Kesil. I to jest 19, potem 13, również jest Kesil. Z trapieniem dla ojca jest syn Kessil, niemądry. A dachem cieknącym, Kutnie żony. E, czyli porównanie właśnie to jest kutnia. Dach trzeba właśnie, dach, no trzeba zawsze, jak wiemy, rozumiemy to przysłowie dobrze, do czego prowadzi właśnie Kessil. To jest człowiek, który wstrzyma nieustannie awantury. Swoim słowem, językiem nie jest powściągliwy, niemądry, nieostropny, właśnie głupi Kessil. Święty Jakub to skomentuje bardzo krótnie, krótko, ten właśnie mówi jako mały narząd język, który potrafi właśnie, w, nawet tak jak mały płomień, potrafi spalić las. Także właśnie język ten mały, mały właśnie organ, który powoduje taki pożar. Widzimy, że jest ten kwestii odnosi się do języka, do właśnie do słów. 19. Tak, to jest syn głupi. Tak, niemądry. No, to już inne słowo jest. Po, po, porównywanie jest ten właśnie syn, syn właśnie niemądry. Ten głupi dla ojca jest tak jak właśnie też to właśnie w porównaniu kobiety, która jest właśnie kutliwa, jak ten dach cieknący. Bardzo obrazowe te przysłowia. Słowo Kessil, No na szczęście tam tylko właśnie w styczniu i w lutym. U nas było gorzej, albo w krajach gdzie tropikalnych. Ten drag by cały czas ciekł. U nas tam tylko, no, tylko w styczeń, luty po zimowa. I kolejny w 23 wierszu też jest to Kesil 23, 9. Przełoga przed tym. Błogosławiony, y, czyje? Y, chyba to 23.9, to pomyliłem. 23.9, tak. Nie mów do uszu Kessil, tego, który jest właśnie. Bo wzgardzi rozsądkiem Twojej mowy. Przygotuj się na niepowodzenie, jeżeli ktoś jest Kessil. Że będzie, będzie to niełatwe. Y, I potem jest. W 26 rozdziale też mamy, pojawia się aż cztery razy, mówi o rodzajach ludzi przewrotnych, mówi właśnie o głupcach i jak z nimi obchodzić się. Jak ich właśnie ten rozdział 26 i 26:4 mówi: Nie opowiadaj Kesil niemądremu jego, jego głupotą. Nie na jego poziom coś jest Kessil, to nie wchodź na to właśnie Jego drogę głupoty. Kessil, abyś nie stał się do Niego podobny. Taka też przestroga właśnie przed tym. Nie stać się właśnie takim nieroztropnym, nierozsądnym, właśnie głupim. Nie wchodź na Jego poziom, uważaj. Potem w piątym właśnie wierszu jest, odpowiedz niemądremu Jego głupotą nie na jego poziom, właśnie ciekawy jest, ale odpowiedz jego głupotą, yy, aby nie pomyślał, że jest mądry. Ciekawe, jak to zrealizować, nie mam teraz pomysłu, Odpowiedź jego głupotą, yy, na temu właśnie, który jest Kessin, yy, aby nie pomyślał, że jest mądry. Trzeba nie wiem, jak to... Może ktoś zrozumiał, jak to, jak to można odpowiedzieć yy, głupiemu jego głupotą. Może też w konkretnych przypadkach życia akurat nie przychodzi mi nic na myśl. I to jest y, 26 rozdział, to jest 4-5, to dwa razy właśnie jest. Czyli uważać, y, nie wchodzić na jego poziom, przestroga, Kessil. I potem jest w 26 rozdziale też 10-11, też się pojawia słowo Kessil. Łucznikiem raniącym wszystkich przechodniów jest ten, kto najmuje Kessil lub pijaka. No tak to mi szło, na przykład jakby ktoś, na przykład pijak, pijacy budowali most albo gdzieś mnie. to jest też i dla innych zagrożenie albo coś, ktoś po pijaku coś robi. Tu jest właśnie, tu jest przestroga, czyli łucznikiem raniących wszystkich przechodniów, akurat tak się mi skojarzyło, budowa gdzieś właśnie na tymi tam y, i tu jest, jest on nazywany kesil Jest ten, kto najmuje y, niemądrego lub pijaka. I sam się staje właśnie ten kesil jeżeli takim próbuje do, jakieś mu dawać ważne rzeczy, odpowiedzialne. I, I jest jedna z tym też, porównywane jest, jak pies powraca do swoich wymiotów, to, co w Wyrzucił z siebie, tak Kessin powraca na swoje szaleństwo. Czyli ciężko jest to po prostu wyplenić. To kessin, które ma w sobie. To jest przestroga właśnie, tak jak potem to przysłowie, pamiętam, Użył też jest uszyte właśnie w księgach e, w Nowym Testamencie, księga e, chyba Piotr, list Piotr, tak II Piotra właśnie. E, też jest to przysłowie. 28.6, też jest Kessil, yy, tu jest lepszy, ubogi, postępujący bez zarzutu, niż przewrotny, nie, właśnie ten Kessil, yy, 20, nie 28 28.26, dalej, 28.26, kto swemu sercu zaufał, jest Kessil. Kto swemu sercu zaufał jest kwestia, kto postępuje według mądrości znajdzie ocalenie. Właśnie ta mądrość, a kto ufa sobie jest właśnie, tak jak trochę przypomina to problemy, które są w życiu, człowiek próbuje sam właśnie rozwiązać po swojemu, ale tak jak dzisiaj Pan Jezus mówi o, w Ewangelii jest, że Mówią apostołom moich, że oni się wszyscy rozproszą, zostawiał go samego, ale on nigdy nie jest sam, bo zawsze jest ojciec, który z nim działa i nigdy nie jest sam. I też nas zachęca właśnie do wspólnoty. Wspólnoty z ojcem, wspólnoty właśnie z Chrystusem, wspólnoty też z innymi. To też mi przypomina, tak jak żołnierze na wojnie rozproszeni, łatwo wróg, je, wróg ich może pokonać, a jeżeli są zjednoczeni, nie są właśnie sami, łatwiej przezwyciężyć. Wszystko właśnie różne trudności. A kto jest tylko sam, ufa swojemu, łatwo pada łupem. Właśnie świata, wroga, kto tylko próbuje działać w pojedynkę. to jest 28-26. Kto swemu sercu zaufał, tylko jest Kessi. Wiemy, w kim mamy ufność pokładać. I 29.11, jeszcze występuje to słowo Kesil, 29.11 jest niemądry, ujawnia Kesil cały swój gniew. Mądry stara go się uśmierzyć. Czyli panuje. Kesil po prostu jest gwałtowny, porywczy, całą złość, gniew, nienawiść ujawnia. A mądry jest ten, który nad tym właśnie panuje. Próbuję właśnie ujarzmić to. Tak? To, to, to takie troszeczkę trudno powiedzieć, bo to jest, musiałbym to sprawdzić, jak to właśnie wulgaty. Mądry układa i chowa przeszłość, tak? A tą drugą część, czy całość? Pierwszą część pewnie będzie, bo to było 29, 11. Nie mądry ujawnia. Ten Kessil, cały swój gniew, a potem ta druga część, mądry, stara się go uśmierzyć. A w przepisach. Czyli ten mądry co robi? Aha, czyli tak układa to w czasie. Daje to w czasie po prostu, żeby powoli, powoli, nie? Po tym może wykorzystać do dobrych rzeczy oczywiście. Też tak ciekawe właśnie trzeba było wulgaty wolgaty tego. Ale widzimy jak tu jest, że ten Kesil jest gwałtowny, porywczy i Kessil człowiek e, ujawnia cały swój gniew od razu z armaty wychodzi pełnym właśnie kwipunkiem. I to jest też Kessil. No my dużo tego widzimy jak Kessil, szczególnie w tej drugiej części jest bardzo mocno pokazany jak możemy właśnie spojrzeć na, zrobić taki rachunek sumienia też w naszym życiu, jak na mnie oddziałuje Kessil, jak właśnie, jak to, jaki ja jestem. Yy, też yy, Kessil. A pominąłem jeszcze, Kessil było w dziesiątym rozdziale, bo on też występuje troszeczkę w innej formie, ale też jest Kessil 10.2. E, chyba 10.2 i 10.12. Bez pożytku, złem nabyte bogactwo, a prawo się to, to chyba nie, tutaj coś pomyliłem, to może pozostawię, albo to jest, to e, to jest, jest e, Kocheleta. Kocheleta jest właśnie, też to Kessil. Tak, dla przykładu, możemy, jeżeli chcemy zobaczyć to słowo Kessil, to sprawdzimy o jest tylko trzy razy. Tutaj jest Widzimy, jak ta druga część na, naładowany jest tym Kessil przez i ukazanie, na którym człowiek reaguje, wysty jak on wszystkim język, słowa, gwałtowność, porywczość. I to jest przeciwieństwo tego chochma. To dla przykładu weźmiemy księgę właśnie Koheleta Eklazjesta i to będzie pięć, piąty rozdział najpierw. kochelet. Rozdział 5, 2 Bo z wielości za, y, zajęć przychodzą sny. A mowa właśnie Kesil z wielości słów. To akurat kohat, już właśnie mowa głupia, mowa Kesil. za dużo słów. I kochelet mówi Kesil. 10.2. Występuje też to Kreslitartko dla, dla przykładu. I 10.12 również jest użyte. 10.2. Serce męca zwraca się ku prawej stronie, a serce głupca ku lewej. Czyli takie tradycyjne przysłowie, które mówi postępować słusznie, nie słusznie. Prawica, lewica, można powiedzieć. Już jest tu w Kocheleta. Yy, serce męca prawa strona, a serce właśnie Kesil lewa strona. Miem, kohelet, 10-2, potem 10-12. Yy, Również z ust męca wychodzą słowa przyjemne, a wargi Kesil gubią jego samego. Czyli widzimy tu jest, że też do słów kohelet akurat te. 10, 10 rozdział 10, 2, 10, 12. To 10, 2 to jest to przysłowie, prawa, lewa strona, a 5-2 też jest do, do słów. Występuje też księdze Hioba, tylko jak otworzymy to z księgi Hioba, to będzie pytanie już do, które dzisiaj powinien tu być, księdza Piotra Klimka, bo to jest jego polem zainteresowań, to mogą Państwo zapytać. Jak to właśnie przetłumaczyć? A teraz będzie Księga Hioba i dziewiąty rozdział. Księga Hioba przed psalmami. I dziewiąty rozdział. Dziewięć dziewięć. I będziemy zaskoczeni co tu jest Kres. czy to w ogóle jest. 9.9 On stworzył niedźwiedzice, Oriona Plejady i Strefy Południa. Tu się znajduje słowo Kessil. Ale pod słowem prawdopodobnie, bo to jest słowo Niedźwiedzica. Stworzył właśnie. jak no, Tu no to przetłumaczyć. O co dochodzi, bo to jest takie słowo, które tam występuje. Nie, nie jest to. Słowo, które my rozumiemy, teraz tłumaczyłem, tylko... Czyli, czyli była jakaś no, nie wiem, znaczy tak. tak. Dlatego to do księdza proboszcza ma się zapytać słowo Kessin. jakby w następnym spotkaniu, bo ksiądz proboszcz właśnie nawet e, interesuje nas w parafii właśnie, ma jest taki plan, już z, zaprosił na obserwację nieba. I będzie właśnie poznawanie nieba, gwiazd, plejady, oriona i jest z tego też takie zainteresowanie. Tego mogę zapytać, będzie księdza proboszcza 99, jak rozumie właśnie, co to jest stanie Dźwiedzica, Orion, Plejady, Strefy Południa, jak to właśnie, co Pan Bóg stworzył. I tu jest stanie jest jako Kessil. Bardzo zaskakujące takie właśnie, to jest takie słowo, jak to przetłumaczyć. Dlatego przetłumaczyli to jako niedźwiedzicę, czy to jest właśnie akurat co autor na myśli. Po tym jest, tak, to jest ciekawostka, 38 również Hioba, 31. Jak się domyślamy, będzie w tym samym właśnie aspekcie. 38, 31. 38, 31 jest, czy gwiazdy Plejad rozłączysz, roz, rozluźnisz więzy Oriona. Nie pamiętam, którym to było, czy plejady właśnie chodziło tutaj. Chyba to plejady, kresil, nie wiem. Dlatego tu jest też to słowo bardzo dziwnie użyte. Trudzieś nawet tutaj jest też y, przypis nazwy gwiazdozbiorów przypuszczalne. Kresil być, być jakieś było też to słowo, które się pojawia tutaj akurat w hiobie. Tak nietypowo, trudne do przetłumaczenia. Nie możemy właśnie o, jakie to nazwa to jest 9,9 i 38, 31 To jest tak tylko dla ciekawości. Oczywiście te słowa głupotę jeszcze są inne, nie tylko jednym słowem się określa głupotę. Jest to jeszcze synonimy i w księdze właśnie Przysłów jest kolejnym synonimem, który jest, występuje to słowo jest evil Ewil, nie jak pan, co mi jak pan jest, go, Iwul", nie? Ale to jest ewil, bo to jest Alef, Waw, Jot, Lamet, ewil. To już mnie prawie jak po angielsku takie skorzenia się od razu tworzą. Właśnie to jest to słowo, które występuje też kilkanaście razy. I dosłownie znaczy głupiec. Tam to było głupota, jako rzeczownik, a tu jest będzie, widzimy Kessil, głupota, właśnie nieroztropność, nie brak rozsądku, bezsens. A tu jest będzie jako Ewil, jako on, jako właśnie ten, który tak jako podmiot, głupiec. Na no, tego głupca m, przejdziemy, to jeszcze y, może, albo już y, za dużo, może na dzisiaj nie wiem, bo jeszcze jedno słowo jest, Tu nazywa się Baar, jest, bo, czyta się, bo to jest Bet Ein Resz. Bet Ein Resz i to jest Baar. I to słowo występuje też y, w tej księdze księdze właśnie kocheleta. I dla przykładu y, właśnie kochelet 121 121. Wrzałem przysłów, ja jesteśmy, bo tu jesteśmy przy słowiach 121. Kto karność kocha, kocha i wiedzę. Kto nagany nie znosi, jest. Jak tam tłumaczone jest? Tępy. I to jest to słowo Baar. To jest tępy. To słowo bardzo ciekawe też Baar występuje. Przeciwieństwo właśnie widzimy kochać karność, ten Musar, kochać wiedzę. To słowo powstało właśnie to jest yy, Ahaw, miłość wyrażające. Achaf właśnie karność, ten musar, wiedzę, da'at. Kto Nagany nie znosi. Też to słowo będziemy mówić Nagana, bo to jest też bardzo ciekawe słowo, ale myślę, że następnym razem to przeanalizujemy już, ale ten jest, jest Baar, jest tempy I jeden jest, potem jest to słowo Baar, występuje też, tu akurat widzimy w połowie tej księgi przysłów, a potem na końcu 32. Tak, to ciekawe, właśnie w tych dwóch miejscach. Baal. Jestem tępy, tak? Czy najgłupszy z ludzi napowiedziany jest. Nie mam ludzkiego rozsądku. Właśnie Baal tłumaczony jako właśnie ten bar, taki tempy y, 32. 34. No, ja już tak że 30, 30 rozdział, 22, drugi wiersz. Ja będę za szybko. 30,2. Y, y, Jestem bar. tempy. a tłumaczymy jako najgłupszy. Z, z ludzi. Nie mam ludzkiego rozsądku. W drugim miejscu to występuje to słowo ba'ar, też takie właśnie może być unikalne słowo w Piśmie Świętym. I to słowo ba'ar dla przykładu jest, żeby zrozumieć jego sens, to jak otworzymy Księgę Wyjścia 22, 22 rozdział, czwarty wiersz. 22, 4. Czy są prawa? Jeśli by ktoś wypasał pole lub winnicę i wypuścił BA. Czyli są bydło. niszcząc cudze pole, wówczas wynagrodzi tym, co ma najlepszego na swoim polu i swojej winicy. Bar też słowo znaczy właśnie bydło. Yy, takie po prostu leci gdziekolwiek i, i bar. To słowo akurat przetłumaczone jest jako taki właśnie też ciekawa rzecz. Być może udaje to sens tego Bar. Co to znaczy? Psalm 49, wiersz 11 mówi, też podobnie z Psalm 49, 11. 49, 11 jest, każdy bowiem widzi, mędrcy umierają, Jednakowo ginie Głupi i Prostak, zostawiając obcym swe bogactwa. Gini ten Baar, to około słowo Głupi, yy, jeszcze tam spadł dokładnie, to jest 49, 11. Yy, psalm yy, 49, 11 wiersz. Każdy widzi właśnie, każdy bowiem widzi, męcy umierają, jednakowo głównie, przynajmniej tu jest właśnie, ginie kesil i baar właśnie, i baar, tępy. Chociaż to słowo prostak, nie prostaczkowie, dlatego to nie pasuje nam w Biblii, bo tu jest słowo właśnie to baar, chyba no to oddane właśnie. W tego w Nowym Testamencie często mamy właśnie yy, to to, ta peinus, to serce właśnie bardziej pokorne, dziecięce, niż właśnie tak jak małe dziecko, niż właśnie Postaczkowie. Tutaj jest właśnie jednakowo ginie właśnie też yy, Kesil, ten właśnie i ten Baar. Tak jak tutaj widzimy z Eksodus, wyjściem i wyjścia. Yy, jak e, tłumaczą jako prostak. Na przykład e, po angielsku tłumaczą, e, że jako sensless to drugie. E, albo tłumaczą też jako DOLT. Jeden jest full, a drugi dolt. E, czyli też taki dam, taki no głupiec, a tu jest słowo bar też użyte. I leż, bardzo rzadkie to słowo, które występuje tutaj w Piśmie Świętym, ale tu jest psalm 409, ten baar i to baar, jeszcze jak to psalmy właśnie, bo to jest bardzo rzadkie, 73, 2. 73, 2. 22, przepraszam. I to już będzie 73, 22. Tym sam jest y, znany właśnie, ukazujące y, równość wszystkich wobec Pana Boga. Na początku jest właśnie pokazane zagadka powodzenia grzeszników. Dlaczego właśnie grzesznicy mają bogactwa, dobra, dlaczego im się tak szczęści w drodze. Takie narzekanie tego człowieka, który niby jest uciemierzony, trochę im zazdrości. I potem dopiero, gdy otrzymuje Bożą mądrość, wnika te Boże tajemnice i inaczej patrzę właśnie na, na życie. To jest druga część tego Psalmu. I, do, i to jest 73,22. Byłem nierozumny. I nie pojmowałem. Byłem przed Tobą jak Baar. Właśnie tłumaczą tutaj jest jak juczne właśnie zwierzę, jak bydło. Tak dosłownie to język hebrajski jest bardzo obrazowo dosłowny. To Baal tutaj jest, y, występuje i ostatnie, które to Baar występuje, rzadkie słowo w Biblii. Y, to jest 92, sam drugi, wiersz siódmy. 92, 7. 92, 7 to jest sprawiedliwe właśnie rządy Boże. Człowiek y, nierozumny ich nie zna, ten właśnie Kesil, a ten Ba'ar ich nie pojmuje. Nie ja tłumaczony jest jako głupiec tutaj akurat w tym przypadku, nie? Czy widzimy, jak to Ba'ar można by się umówić, żeby tłumaczyć jednym słowem. No tutaj jest tak, raz prosta, raz głupiec, raz juczne zwierzę, tak właśnie na naprzemiennie to zagubiony jest. To jest tak, psalm 92, wiersz 7. Tyle może by się, się wystarczyło już tej, tej analizy. Bo jeszcze jest słowo Ewil, ale pozostawimy na ostatni raz, jeszcze potem podsumujemy. Myślę, że tego zważania takie właśnie głupoty też pomogą ukazać co jest piękne, co jest prawdziwe, co jest właśnie dobre, słuszne. I z tym żartem, też śmiechem potrafimy właśnie odrzucić. Dziękuję za, właśnie za uwagę, za, e, za właśnie przyjście, ci pogoda nie, nie, nie ułatwia przyjścia, ale dziękuję też i do zobaczenia za e, 24 chyba czerwca. Już będzie tak, już po Jana Chrzciciela.